Zaczniemy standardowo. Witam serdecznie po tej stronie mikrofonu Mando z serwisu stevenking.pl. Jest środa 27 kwietnia 2011 roku, czyli dzień, który zapisze się jako pierwsza próba wprowadzenia do sieci podcastu. Pierwszego polskiego podcastu poświęconego w całości tematyce związanej ze Stephenem Kingiem. Mam jednocześnie nadzieję że aż tak ograniczając tematykę, nie strzelam sobie samobuja. O Kingu mogę gadać dużo, ale chyba nie w nieskończoność. A co za tym idzie, temat może się prędzej czy później wyczerpać. Mam nadzieję, że jednak później. Podcast ograniczający się do twórczości jednej osoby, to w zasadzie nisza w niszy w niszy. Ale co ja poradzę, że jestem tak ograniczonym człowiekiem? Oczywiście czasem powiem kilka słów o Hilu, czy też tematyce okołokingowej, ale to pewnie rzadko będzie. To co akurat słuchacie nie jest jeszcze normalnym odcinkiem, a raczej czymś w rodzaju wstępniaka. Czyli po pierwsze powitania, co niniejszym czy nie, a po drugie udzielenia odpowiedzi na kilka pytań. Po co? Do czego to? I czemu akurat taka forma? Odpowiedź jest prosta. Lubię podcasty. Bardzo często umilam sobie zwykłe czynności, słuchając właśnie podcastów. Są idealnym rozwiązaniem, gdy jest za mało czasu, by brać się za audiobooka, a jednocześnie za dużo, aby nic nie robić. Ja wiem, że w tym środowisku wcale nie musi być zapotrzebowania na tego typu formę przekazu myśli. Ale znam też przynajmniej jedną osobę w tym wąskim gronie, poza sobą oczywiście, która podcasty słucha systematycznie. Więc liczę, że inni może też się skuszą. A zresztą mam nadzieję, że uda mi się nawrócić ludzi nie czytających Kinga, a słuchających podcasty nałogowo bez względu na tematykę. Trochę ich w końcu jest. Swoją drogą mam nadzieję, że jak już to wszystko ogarnę, to wraz z Sikiem, bo o nim mówiłem wcześniej, nagramy jeden, dwa, 19 odcinków wspólnie. Szczególnie, że bardzo dobrze nam się razem dyskutuje, a kiedyś nawet otarliśmy się o śmierć, walcząc po kilku głębszych o wyższość jednej ekranizacji lśnienia nad drugą. Więc może być dobra wymiana zdań, ale to odpowiedź na inny czas. Podcast chciałem robić już od yy, jakichś dwóch lat. Krążyłem wokół tego tematu, kombinowałem, ale jakoś nie mogłem tego pchnąć do końca. Od dziecka mam takie zboczenie, że jak już się za coś biorę, to muszę to zrobić najlepiej jak się da. Jeśli nie mogę zrobić czegoś przynajmniej bardzo dobrze, to tego nie robię. I to był w zasadzie podstawowy problem przy próbie stworzenia podcastu. Tak jak stoi na stronie, kompletny laik. I to zarówno jeśli chodzi o gadanie do mikrofonu, jak i sam proces nagrywania. Nie mam ani głosu, ani doświadczenia radiowego. I w zasadzie sam nie wiem, czy byłbym w stanie siebie słuchać. Bo zwykle to właśnie głos prowadzącego stoi u mnie na jednym z pierwszych miejsc przy wyborze kolejnych audycji. Jedyne co może przyważyć w takim wypadku to wiedza i pasja. Prowadzącego oczywiście. A tej chyba mi nie brakuje. I ja naprawdę czerpię wielką przyjemność z gadania na ten jeden wąski temat i wyszukiwania kolejnych form przekazu informacji. Może zanim się nie rozkręcę to będzie brzmiało trochę sztucznie. Od razu mówię, że będę montował swoje odcinki. Tak wiem, większość podcasterów tego nie lubi. Ale ja naprawdę jestem prosty człowiek i mimo, że na co dzień pracuję po części przy pomocy swojego głosu, do dziś nie nauczyłem się mówić płynnie. A sądzę, że lepiej delikatnie pociąć plik niż wrzucać go w naturalnej, surowej, ale też kompletnie nie nadającej się do słuchania wersji. No chyba, że naprawdę wolicie słuchać w co drugim zdaniu yy, e, i, a i tym podobnych. Oraz katować się dłuższymi nienaturalnymi pauzami. Na co dzień dużo gestykuluję, co pomaga mi yy, mówić, ale jednocześnie rozbawia moich uczniów czy innych słuchaczy. Teraz zresztą też chodzę po pokoju i macham łapami jak pomyleniec, ale niestety efekty wizualne, yy, choć trochę pomagają mi w nagraniu, to nie mają żadnego wpływu na odbiór podcastu, no bo ich nie widać. Kolejna rzecz, którą już teraz chciałbym zaznaczyć to fakt, że będę się czasem powtarzał. Przez te 9 lat napisałem sporo dla SK.pl i będę tu wracał do niektórych tematów. Zresztą wydaje mi się, że pliki audio są i tak skierowane do innej grupy niż zwolennicy tekstowych recenzji czy artykułów. Oczywiście nie mam zamiaru klepać słowo w słowo tego, co już kiedyś napisałem, ale jeśli wrócę po latach do książki, filmu czy komiksu i będę miał coś nowego na ten temat do powiedzenia, to zrobię to tutaj. Co nie znaczy, że przestanę pisać tradycyjne recenzje. Ale myślę, że jeśli ten projekt zaskoczy, to trochę je ograniczę. Jeszcze kilka słów na temat samego podcastu. Tak jak mówiłem, od kilku lat myślałem o zrobieniu czegoś takiego. Jednak zawsze wyobrażałem to sobie nieco inaczej. Długie audycje, kilku prowadzących, różne bloki, recenzje, newsy, pogawędki, a wszystko to zbite w jeden wielki, długi plik, udostępniany dajmy na to raz na miesiąc. Nic z tego nie wyszło, ale może to i dobrze. Z czasem odkryłem, że wolę jednak słuchać tych krótkich i zwięzłych audycji, yy dostarczanych w krótkich i równych odstępach czasu, niż katować półtora godzinne bloki. Ten podcast z założenia będzie należał do tej pierwszej grupy. Planuję robić pięcio, maksymalnie 15-minutowe audycje. Choć tak jak powiedziałem, ja cały czas błądzę i testuję. Yy, testuję co się da, więc nie wykluczam zmian formy w przyszłości. Yy, mam też nadzieję, że z czasem uda mi się zrobić audycje kilkuosobowe. Na chwilę obecną przyjmuję założenie, że Radio Eska będzie krótkim podcastem poruszającym w każdym odcinku jeden temat. Czy to recenzje, książki, filmu, komiksu, yy, czy jakieś moje przemyślenia na konkretny temat, moją relację z jakiejś imprezy, może czasem wywiad, choć yy, to będzie ciężko z racji marnego sprzętu i w zasadzie całkowicie ograniczonej póki co mobilności. I tu zahaczam o inną ważną kwestię. Obiecuję, że będę kombinował w tym temacie i z czasem spróbuję dokształcić się i rozwinąć w sprawach sprzętowych. Ale na razie nagrywam na tym, co mam. I póki się w tym do końca nie odnajdę, nie chcę poświęcać dodatkowych pieniędzy na lepszy sprzęt. I to na razie tyle. Jak komuś będzie przeszkadzała jakość, to trudno. To jest podcast, a nie profesjonalne radio. Wszystko w temacie. I jeszcze dwa zdania o kalendarzu. Chcę, aby odcinki pojawiały się systematycznie. Tak ja wiem, że każdy podcast startuje z takim optymistycznym założeniem. A potem pada po kilku tygodniach. Bardzo chciałbym tego uniknąć. Dlatego już od dwóch miesięcy dubię w tym temacie. Nagrywam sobie zaplecze, przygotowuję przyszłe odcinki, testuję moje możliwości. A skoro ostatecznie wrzuciłem ten plik do neta i aktualnie go słuchacie, to znaczy, że byłem całkowicie pewien, że moje próby wypadły pozytywnie. Mam zapał do pracy, dysponuję jakimś tam zapasem czasu i mam już drobne zaplecze, by nie zdechnąć na starcie. Choć jednocześnie obawiam się trochę narzucać sobie zbyt duże tempo. A pierwotnie chciałem ogłosić tutaj, że podcast będzie tygodnikiem. Na chwilę obecną deklaruję się, że Radio SK startuje jako dwutygodnik. A jak to z czasem się rozwinie? to będę informował na bieżąco. Jakby szykowała się jakaś przerwa, to napiszę o tym zawczasu. Oczywiście będą też tak wyjątkowe okazje, jaką mamy teraz, gdy odcinki pojawią się hurtowo. Taki tydzień jak ten jest dla mnie bardzo ważny i mogę w tym okresie gadać i gadać i pisać i jeszcze gadać. Na koniec jeszcze dwa zdania na temat nazwy. W zasadzie już rok czy dwa lata temu gdzieś tam w mojej głowie to się zakorzeniło, i od tego czasu zawsze, gdy myślałem o ewentualnym przyszłym podcaście, myślałem o Radio SK. Wszelkie skojarzenia są oczywiście na miejscu. Sam już nie wiem ile razy w ciągu ostatnich lat czy dekady nabrałem się, jadąc autobusem, czytając książki i słysząc gdzieś tam w tle SK.pl, SK.pl, SK.pl. Za każdym razem pierwszą reakcją było takie trochę dzikie wyrwanie się z książkowego świata, wytrzesz, zdziwienie, yy, yy, czemu mówią o nas w radiu a potem dopiero łapałem się na tym, że znów zrobiłem się głupka. Ciekawe zresztą, ile razy można dać się złapać na to samo. I to chyba tyle swoim wstępu. Zachęcam wszystkich do komentowania audycji na forum naszego serwisu www.gothamcafe.pl i zapraszam już jutro po pierwszą normalną odsłonę. A w związku z tym, że jutro serwis stevenking.pl obchodzi 9. rocznicę istnienia, Przygotowałem odcinek wyjątkowy, w którym zrecenzuję niewydaną jeszcze w Polsce książkę Czarna Bezgwiezdna Noc. Do usłyszenia zatem.